Dziś to dla mnie zaszczyt być tutaj dzisiaj wśród was. Dziękuję księdze proboszczowi za dopuszczenie do głosu, za zaproszenie, aby przedstawić wam wspólnotę, która od stycznia tego roku oficjalnie funkcjonuje w naszej archidiecezji. Wspólnota nosi pełną nazwę Wspólnota Trudnych Małżeń cyfer. Może być trochę myląca, może nie do końca być wiadomo, kto tam może do niej należeć. Jest to wspólnota adresowana do tych wszystkich, którzy przeżywają jakiekolwiek trudności, jakikolwiek kryzys swojego małżeństwa, którzy są w nim rozczarowani w jakiś sposób gromadzi ona zarówno osoby już rozwiedzione, jak i te, które próbują być może w jakiś sposób do tego rozwodu doprowadzić, czy ich współmałżonkowie próbują doprowadzić. Milsi, jest to temat ważny, ponieważ przez ostatnie 15, 12, 20 lat w naszym kraju w katolickiej ojczyźnie stała się taka dziwna rzecz, że oswoiliśmy się z rozpadem małżeństwa, właśnie też z rozwodami. Jeszcze właśnie tuż po przełomie, po odzyskaniu tak zwanej wolności ktoś, kto to przeżywał sam, czy w rodzinie wstydził się, krępował, nie wiedział, jak o tym mówić. A dzisiaj ludzie, też wierzący, katolicy wręcz falą się, że właśnie się będą rozwodzić, że wreszcie pozbędą się żony czy męża, że wreszcie sobie w cudzym słowiu, ułożą życie. Kiedy otworzymy katechizm Kościoła katolickiego, można tam przeczytać, jest wyraźnie napisane, że rozwód jest grzechem. Pan Jezus wyraźnie powiedział, że Bóg złączył człowiek, nic nie rozdziela. Nie powiedział tych słów na wiatr, na żart. To jest prawda. Ojciec Pio, wielki mistyk, święty zeszłego wieku, chyba autorytet dla wszystkich nas, mówił wprost, że rozwód jest paszportem do piekła. Jest tak naprawdę. Chociażby z tego względu, że osoba, która odchodzi zwykle mniej wierząca, pewnie religijna, może odbierać czy często odbiera właśnie rozwód jako przyzwolenie na życie w grzesznym związku z drugą osobą. Posłuchajmy fragmentu świadectwa pewnej kobiety, które okazało się na początku tego roku w czasopiśmie Miłujcie się, bardzo polecam to pismo, jest to pismo formacyjne dla nas katolików. Gdy parę lat temu, po niecałych trzech latach naszego małżeństwa i dziesięciu latach znajomości, mąż oznajmił mi, że już mnie nie kocha i że wypalił się w naszym związku, świat runął mi. Te słowa i wynikające z nich późniejsze zachowanie męża, a więc wyprowadzka, nowy kawalerski styl życia, przyniosły mi tyle cierpienia, ile nigdy wcześniej nie doznałem. Od początku jednak chciałam uratować nasze małżeństwo. Przylgnęłam do Boga jak do ostatniej deski ratunku. Wierzyłam, że gdy będę intensywnie się modlić, mąż to do mnie wróci. Bóg jednak miał inny plan. Działał inaczej niż oczekiwano. To jego działanie było szkołą cierpliwości, szkołą miłości do męża, który krzywdzi i rany, szkołą wiary, która przynosi góry. Przez ten wielki kryzys w moim małżeństwie Pan Bóg upomniał się najpierw po mnie samym. Chciał, abym uporządkowała wreszcie swoje życie, abym Jemu dała pierwsze miejsce. Byłam katoliczką, która co prawda co tydzień była w kościele, ale moją relację z Bogiem określiłabym jako letnią. Pewnych treści głoszonych przez Kościół w ogóle nie akceptowałam, bo uważałam, że sama wiem lepiej, co jest dla mnie dobre. Podczas tego kryzysu przeżyłam autentyczną przemianę, rzeczywiste nawrócenie. Pan Bóg postawił na mojej drodze księdza, którego odbyłam spowiedź z życia – po tej spowiedzi, w czasie której w końcu wyznałam Bogu wszystko, co On przecież od początku wiedział, poczułam, jakbym dostała nowe życie. Stałam się autentycznie wolna i szczęśliwa. Zaczęłam pogłębiać moje życie duchowe. Rozpoczęłam indywidualną psychoterapię, dzięki której poznałam lepiej siebie. Przepracowałam trudne wydarzenia z dzieciństwa i zaczęłam pracę nad wadami charakteru. Odkryłam że to właśnie one w znacznym stopniu uniemożliwiły memu mężowi być szczęśliwym ze mną. Czas jednak płynął. Byłam młoda, miałam świetną pracę, nie chciałam być sama. Rozmaici doradcy podpowiadali mi. Dziewczyno, daj spokój, co ty wyprawiasz. Zmarnujesz sobie życie. Znajdź sobie kogoś. Czasami na dnie serca pojawiała się wątpliwość, czy przypadkiem nie mają jednak racji. Jednak gdy krękałem do modlitwy, odzyskiwałem pokój serca i pewność, że tylko z mężem sakramentalnym mogę być naprawdę szczęśliwa. Zanim jednak wszystko zaczęło układać się między nami lepiej, sytuacja sięgnęła dna. Okazało się, że mąż spotyka się z inną kobietą, a w końcu z nią zamieszkuje. Ze mną chciał utrzymywać relacje koleżeńskie. Powiedziałam mu wówczas, że nigdy nie będę jego koleżanką, bo jestem i byłam i będę jego żoną. Kiedy już pogodziłam się przynajmniej częściowo z nowym cierpieniem, poczułam wezwanie do intensywnej modlitwy za męża. Ktoś podpowiedział, żeby zamówić specjalnym msze W czasie ich trwania mąż nagle zrywa związek z nową kobietą i wyprowadza się od nich. Po latach powiedział mi, że im dłużej z nią był, tym był mniej szczęśliwy. Im dłużej z nią był, tym częściej myślał o nas. Pan Bóg powoli, szanując wolę mego męża, kierował nas po Zaczęliśmy się spotykać, rozmawiać, poznawać na nowo. Dopiero po roku, po poważnej debacie, zdecydowaliśmy zamieszkać razem. Rozpoczęliśmy wspólną terapię małżeńską. Kilka miesięcy później, Wybraliśmy się wspólnie na wyjątkowe rekolekcje, w czasie których mąż po wielu latach przystąpił do spowiedzi. Przeprosił mnie za wszystko, co zrobił i podziękował mi za to, że na niego czekałam. Powiedział także, że mnie kocha i że tak naprawdę nigdy nie przestał kochać, choć często w nerwach mówił co innego. W czasie tych rekolekcji, które były wielkim darem Boga, podnowiliśmy nasze stwierdzenia małżeńskie. Stało się to dokładnie w Wigilię naszej siódmej rocznicy ślubu. Najmilsi, ktoś może powiedzieć ładna bajka, ale takie rzeczy w rzeczywistości się nie zdarzają. ale jest to historia prawdziwa, napisana przez jedną z osób, która należy do tej wspólnoty gdzieś tam w Polsce. Ale takie czy podobne historie dzieją się także na naszym terenie w ciągu ostatnich kilku miesięcy przynajmniej dwa małżeństwa, które spotkały wspólnotę Cychara na swojej drodze, zeszły się. Jeszcze przed paroma miesiącami, gdybym jednej czy drugiej osobie, kobiecie akurat, powiedział, że może do ciebie wróci, to pewnie czy mi, czy komukolwiek zaśmiałby się w twarz. A jednak cuda się zdarzają, dzieją się także że dziś. Najmilsi małżeństwo sakramentalne to nie są bajki, to nie są żarty. Następuje taka przedziwna prawidłowość, że kiedy przynajmniej jedna ze stron zaczyna się nawracać, tak jak było w tym świadectwie. Naprawdę pobiera kurs na Pana Boga i zaczyna traktować poważnie wiarę. To ciągnie tą drugą stronę, często biedną, pogubioną, niewierną, do Pana Boga i do siebie. Tak to działa. I można by się zastanawiać, dlaczego dzieje się tak wiele zła małżeństwa, tyle cierpienia, tyle zawodu jakiegoś rozczarowania. Pan Jacek Kulikowski, taki autor, którego polecam od 30 lat, sam w małżeństwie, a jednocześnie doradca życia małżeńskiego, rodzinnego, mówi wprost że zdradziliśmy pomysł Pana Boga na życie mężczyzny i kobiety w małżeństwie. Zaczyna się już wszystko bardzo często przed ślubem, kiedy rodzice przyzwalają bądź wręcz akceptują życie chłopaka z dziewczyną bez ślubu, tak jak mąż i żona. A później w małżeństwie na przykład wydaje się, że dzisiaj katolicy, małżonkowie zapominają, że na przykład powołani są przede wszystkim do tego, żeby poczynać kolejne dzieci, a nie unikać ich poczęcie. To często za wszelką cenę, wszelkimi możliwymi sposobami. Nie sposób tutaj teraz rozwijać jakie są konsekwencje psychologiczne i tak dalej, takich decyzji. Ale są to bardzo poważne kwestie. Najmielsi sama przysięga małżeństwa. Czasem można odnieść wrażenie, słuchając tych historii, że ślubowanie dotyczyło pieniędzy, kariery, wakacji zagranicznych kilka razy w roku, domów z basenami, z podjazdami. A przecież, jak to wszystko jest, to dobrze, ale przecież ślubujemy sobie miłość, uczciwość i wierność. Miłość nie jako chwilowy zryw, że kocham Cię, bo mi się podobasz, bo jesteś atrakcyjny, fajny. To miłość jako postawa, że biorę za Ciebie odpowiedzialność na całe życie, na dobre i na złe. Nie tylko wtedy, kiedy jest fajny, ale także wtedy, kiedy jest ciężko, kiedy jest trudno, kiedy może przyjdzie choroba, cierpienie, bieda. Wierność obowiązuje również zawsze, nie tylko wtedy, kiedy jest łatwo, ale także wtedy, kiedy jest rozłąka, na przykład emigracyjna, czy szkolenie w gołębieskim, w górach, czy nad morzem, czy wiezie, nad jeziorami, gdzieś tam. Może zwłaszcza wtedy obowiązuje. I wreszcie uczciwość małżeńska, czyli zero podwójnego życia w sensie słów, gestów, postaw, zachowań. Niekoniecznie jakiś wielkich zdrad. Myślę, że też taką kwestią, której powszechnie dzisiaj się zapomina, to zerwanie psychicznej chępowiny z domem rodzinnym. Bez tego nie ma mowy o zbudowaniu szczęśliwego małżeństwa. Najmilsi, zobaczmy, ile wysiłku wkładamy w to, żeby utrzymać się na przykład pracę. Szkolimy się, jeździmy na podyplomówki, cały weekendy poświęcamy konferencje, kursy, do, do kształtu, przez internet. Bardzo dobrze. Tak trzeba, żeby właśnie funkcjonować. Tak, tak jest dzisiaj świat. Może trudny do przyjęcia, do zaakceptowania, ale tak jest. Ale małżeństwo również jest rzeczywistością, która nie może leżeć od łogiem. Nie wystarczy wziąć ślub w kościele. Oczywiście trzeba go wziąć w kościele, tutaj. Ale później trzeba jeszcze tą łaską tym darem pracować, współpracować. I najpełniej odbywa się ta współpraca wtedy, kiedy jest częsta, szczera spowiedź, regularnym zestępstwowym przyświętej z komunią, wspólna modlitwa małżeńska, nie tylko, nie tylko z dziećmi, ale jak dzieci pójdą spać, jeszcze jak są małe, to trzeba też to modlić się w parze, modlić się wspólnie. Nasza wspólnota powstała w Warszawie 10 lat temu, założona przez właśnie świeckich ludzi, którzy którym rozpadły się małżeństwa i którzy chcą je ratować. Mamy rekolekcje zarówno krajowe, dwa razy w roku na jesieni i na wiosnę, także tutaj nasze lokalne lubelskie ostatnio były takie na Słotowie na wiosnę. Za tydzień zaczynają się rekolekcje w Korsach, w całych rodzin, czy części rodzin można zabrać dzieci. Tu w Lublinie spotykamy się z każdą przyszłą sobotę miesiąca o 15 w parafii Ursula Odychockiej, gdzie pracuję tutaj od zjazdu do Lublina z naszej strony. Mamy psychologów do dyspozycji, prawnika. Mamy wszelką potrzebną pomoc. Dewidzą tej wspólnoty jest, że każde małżeństwo sakramentalne Ważnie zawarte oczywiście. Jest do uratowania. Jest do uratowania. Tylko trzeba współpracy z Panem Bogiem. Przed Kościołem, tak jak niektórzy już pewnie widzieli, jest stoisko. Zachęcam do odwiedzenia go, do, do zaopatrzenia się ewentualnie w jakieś treści, materiały, czy książki, czy multimedia na tematy małżeńskiej czy rodzinnej. Te, którzy potrzebują i zdobędą się na odwagę, zachęcam do spotkania. Ewentualnie od, o 14 będzie taka możliwość. Od 14 indywidualnej rozmowy ze mną po obiedzie. Jeśli nie starczy odwagi, to chociaż proszę zabrać wizytówkę i może kiedyś jakoś się skontaktować. A na pewno wszystkich zachęcam do odwiedzenia strony internetowej bardzo rozbudowanej, pełnej, rozmaitych informacji, treści. Na tej stronie sychar.org czy kryzys.org jest też forum pomocy, na którym jest już wiele tysięcy wpisów. Od wpisów to jest kilkadziesiąt tysięcy, czy może nawet setki tysięcy, ale jest wiele tysięcy użytkowników, którzy mniej lub bardziej regularnie tam piszą. Sychar funkcjonuje też poza granicami naszego kraju, w Stanach i w Niemczech póki co, także jeżeli macie tam krewnych, którzy potrzebują takiej pomocy, to również można jej tam szukać. Bóg zapłać za uwagę i słuchanie, za cierpliwość.